Wracając z Londynu, gdzie wobec zdecydowanej odmowy krewnych Palatynówny odnośnie jej przejścia na katolicyzm, mariaż z Elżbietą całkowicie zdezaktualizował się, Zawadzki pertraktował w Paryżu z Richelieu, który ponownie zaproponował Władysławowi rękę Marii. W związku z tym poseł odwiedził Never, po czym pisał o kandydatce do kardynała. Znalazłem daleko więcej darów ducha i ciała, aniżeli mogłem myślą sięgnąć. Niemniej w Warszawie Rada Senatu odrzuciła projekt małżeństwa francuskiego, a próby wysłannika Ludwika XIII, aby tę sprawę ponownie poruszyć, nie dały żadnych wyników. Wkrótce Władysław poślubił arcyksiężniczkę Cecylię Renatę. Tak więc Marię spotkało nowe rozczarowanie. Niedługo potem sytuacja księżniczki uległa jednak zasadniczej zmianie. We wrześniu 1637 roku zmarł w Mantui jej ojciec. Księstwa włoskie odziedziczył naturalnie bratanek Marii, także noszący imię Karol Gonzaga, liczący wówczas 6 lat. Powstał natomiast problem, kto ma objąć posiadłości francuskie. Właściwie i one powinny były przypaść męskiemu potomkowi. Jednak przeciw takiemu rozwiązaniu przemawiały względy polityczne. Matka małego księcia, ostatnia przedstawicielka starszej linii Gonzagów, stała się obecnie regentką. Zgodnie z tradycją swoich protoplastów, była ona głęboko prohabzburska i tą swoją postawą zniweczyła międzynarodowe aspekty niedawnej wojny, gdyż mimo zwycięstw francuskich na polu walki zwolennicy Madrytu i Wiednia odzyskiwali w Mantui władzę w drodze pokojowej. Przekazując małemu księciu Karolowi Never, Richelieu nie tylko wzmacniałby wrogie Bourbonom siły we Włoszech, ale ponadto w samej Francji tworzyłby potencjalne ognisko z zewnątrz kierowanej dywersji. Dlatego też dobra tę miała otrzymać księżniczka Maria. Powstał jednak problem obu jej sióstr, które na wieść o śmierci ojca również przybyły do Paryża, żeby dochodzić swoich praw. Tu wkrótce zmarła młodsza z nich, Benedykta. Natomiast Anna nie wróciła już do klasztoru, gdyż przeżywała swą pierwszą wielką, odwzajemnioną miłość do kuzyna Henryka de Guise, biskupa Reims, późniejszego pretendenta do tronu neapolitańskiego. Jak można było oczekiwać, Ludwik XIII nadał starszej siostrze brevet de Gouvernement, czyniący ją zarządcą księstwa. Dzięki temu stała się ona osobą bogatą. Pozycja jej została poza tym dodatkowo wzmocniona adopcją przez króla, dzięki czemu później nieraz okazywano jej zaszczyty przysługujące córkom Francji. Musiała jednak wziąć na utrzymanie Anne, która jesienią 1638 roku była osobą towarzyszącą Marii w triumfalnym wjeździe do Nevers. Wjazd ten, nad wyraz uroczysty, miał podkreślić nową pozycję mantuanki. Zorganizował go opat Marol, od niedawna zaufany doradca księżniczki Gonzagi. Wraz z księstwem Maria otrzymała także pałac Nevers w Paryżu, mieszczący się między Tour de Nelle a Pont Neuf. Spędzała tam obecnie większość czasu, latem wyjeżdżając jednak do kurortów, a szczególnie często do uzdrowiska Forges w Normandii. Dwór jej liczył około stu osób. W 1638 roku miała 27 lat. Powszechnie była uważana za ładną, a przez niektórych nawet za piękną. Według pani de Modville kibic jej była dorodna i miała dość ciała. Oczy miała czarne i piękne, włosy tegoż koloru, płeć gładka, piękne zęby, rysy twarzy ni piękne, ni brzydkie, lecz wziąwszy wszystkie cechy razem była piękna. Miała prawdziwą postać królowej. Nawet pełen jadu La Roche-Foucault przyznawał, że była ona jedną z najmniejszych osób na świecie. Uderza fakt, że w tym okresie nie zarysowały się jeszcze ostrzej wszystkie te cechy jej osobowości, które później tak wyraźnie występowały w Polsce. Odwaga, niespożyta energia i potrzeba podejmowania wielkich, nie zawsze realnych planów. Była poza tym nieśmiała, czego także z biegiem lat całkowicie się wyzbyła. W porównaniu z innymi damami francuskimi miała bardzo mało przygód miłosnych. W tym okresie kochał ją Marquis de Gèvre, który odtrącony popełnił samobójstwo. Pomimo urody i majątku spotykało ją niewiele ofert małżeńskich. Być może była za mało atrakcyjną partią dla panujących, natomiast zwykłym śmiertelnikom wydawała się niedostępna. W Paryżu obracała się głównie w kręgu książąt krwi, ale stykała się również z intelektualistami. W tych latach nastąpił drugi polski epizod w życiu Marii – Jan Kazimierz Waza, przyrodni brat króla Władysława IV, płynąc do Hiszpanii, został 8 maja 1638 roku aresztowany przez Francuzów i uwięziony w twierdzy Vincennes. Zwolniono go dopiero pod koniec lutego 1640 roku. Od tego czasu stał się wprawdzie kłopotliwym, ale jednak gościem dworu francuskiego. Richelieu rozważał nawet projekt wyswatania go z księżniczką francuską i znów jako kandydatkę wysunięto Marię. Ponieważ polscy monarchowie byli elekcyjni, postanowiono obchodzić się z młodszym wazą, jak z suwerenem drugiego rzędu, co Jana Kazimierza upokarzało. 8 marca został on przyjęty przez Ludwika XIII, a później przez leżącą w łóżku królową. Następnego dnia bawił u małego Delfina. Wizyta u Gastona nie doszła do skutku, gdyż ten nie chciał Kulewicza uznać sobie równym. Księżniczka orleańska La Grande Mademoiselle Przyjęła gościa na stojąco, bo początkowo planowała, że sama będzie siedzieć w fotelu, a jego posadzi na krześle, na co Jan Kazimierz stanowczo się nie zgodził. Szczytem goryczy były jednak odwiedziny u Richelieu, gdyż nawet on, jako kardynał, uważał siebie za wyżej postawionego od brata elekcyjnego króla Polski. Na tym tle odwiedziny w pałacu Nevers stanowiły niewątpliwe odprężenie. Zaufany Mali, opat Marol, jeszcze wciąż nieco zagubionemu niedawnemu więźniowi, przekazał zaproszenie swej pani którego cel matrymonialny był jasny dla wszystkich. Jan Kazimierz zapewnił z kolei o swym specjalnym szacunku dla księżniczki i następnego dnia przybył inkognito. Wizyta trwała około godziny. Szczegóły jej nie są znane. Drugie odwiedziny były już oficjalne, a po nich nastąpiły trzy inne. Maria podarowała Janowi Kazimierzowi swój portret. W salonach paryskich plotkowano o ich flircie, a wysłannicy Władysława IV Wilnie strzegli, aby kochliwy królewicz nie popełnił czegoś nierozsądnego. 30 marca, w miesiąc po uwolnieniu, Waza opuścił jednak Paryż, z którego miłe wspomnienia mógł wywieźć tylko o księżniczce Gonzaga. Ona natomiast prawdopodobnie przeżyła jeszcze jeden zawód. Wkrótce po osiedleniu się w Paryżu, Maria zaprzyjaźniła się z panią de Rambouillet, która prowadziła słynny salon zwany Błękitnym. Nazwa ta pochodziła od koloru obić ścian w głównej komnacie – gdzie markiza spoczywała na łożu pod baldachimem otoczona tłumem odwiedzających. W tych czasach gości podejmowano w sypialniach pani domu, a sama gospodyni w czasie wizyty kładła się do łóżka. Bywała tu najwyższa arystokracja, ale przyjmowano także i przedstawicieli elity umysłowej. Pani de Rambouillet z córką Julią wprowadziły w swym salonie subtelny, wyrafinowany język i maniery, zwalczając grubiaństwo i dokonując swego rodzaju rewolucji obyczajowej. W czasie tych spotkań omawiano także zagadnienia literackie, a zwłaszcza szerzono kult poezji. Maria Gonzaga była bardzo zaprzyjaźniona zarówno samą markizą, jak i jej córką. Przyjaźń ta nie uległa zmianie nawet wówczas, gdy księżniczka mantuańska od 1640 roku zaczęła prowadzić własny salon. Z innych oświeconych kobiet przyszła królowa Polski znała dobrze panią de Sevigny, autorkę listów o ogromnej wartości literackiej. Błękitna komnata była jednym z miejsc, gdzie Maria spotkała o 8 lat młodszego od siebie Ludwika księcia d'Angien, syna księżny Kondy, nazywanego później Wielkim Kondeuszem, gdy odziedziczył po ojcu tytuł rodzinny i stał się słynnym wodzem. Niejednokrotnie wyrażano przypuszczenie, że był on kochankiem Mantuanki, co jednak jest mało prawdopodobne. Niemniej znała Ludwika od dziecka i miała z nim wiele powiązań. Po śmierci ciotki to właśnie jego matka opiekowała się osamotnioną księżniczką Gonzaga, a ukochana siostra Donghiena poślubiła brata ciotecznego Marii, księcia de Longueville. Przyszła królowa Polski, nieraz gościła w Chantilly, wspaniałej rezydencji książąt de, a ostatnie wakacje przed opuszczeniem Francji spędziła w Tri, siedzibie siostry Ludwika. W pierwszych latach pobytu w Paryżu z Marią mieszkała jej siostra Anna, piękna, mądra i cechująca się swobodą obyczajów. Wraz z księżną de Chevreuse, żoną kuzyna księżnicze Gonzaga ze strony matki, i z księżną de Longueville, żoną kuzyna ze strony ojca, młodsza mantuanka należała do trzech najwybitniejszych kobiet francuskich tej epoki. Nadal łączyło ją wielkie uczucie z księciem de Guise, biskupem Reims. W 1639 roku zawali nawet podobno tajny ślub, przy czym pan młody, jako właściwa władza kościelna, miał sam sobie udzielić odpowiedniej dyspensy. W roku następnym przyłączył się on do Rokoszu skierowanego przeciw kardynałowi Richelieu, a po rozbiciu buntowników uciekł do Flandrii, gdyż we Francji został zaocznie skazany na karę śmierci. Anna podążyła później za w męskim stroju, lecz w Brukseli ze zgrozą dowiedziała się, że jej mąż biskup ponownie się ożenił. Porzucona wróciła do Paryża, gdzie wiosną 1645 roku Zrobiła świetną partię, wychodząc za Edwarda, czwartego syna Fryderyka, elektora Palatynatu reńskiego i krótkotrwałego władcy Czech pod imieniem Króla Zimowego. Pan młody przed ślubem przeszedł na katolicyzm. Był on bratem Elżbiety, o którą niedawno starał się Władysław IV, siostrzeńcem Karola I, króla Anglii, a bliskim kuzynem wielkiego elektora Brandenburskiego. Od czasu ślubu Anna nazywana jest Palatynową względnie Palatyńską. W okresie przygód siostry również Maria przeżyła swój wielki romans. Plotki głosiły, że i poprzednio miała jakiegoś przyjaciela, ale był on tak doskonale skrywany, że nikt nic o nim nie wiedział, w związku z czym nazwano go Panem X. Jego prawie jawnym następcą stał się natomiast głośny Henryk Defia, Markis Saint-Mars, wielki koniuszy królewski. Znacznie młodszy od Marii, był on wysokim, pięknym mężczyzną, bardzo eleganckim, Ubrania zmieniał cztery razy dziennie, odważnym i wykształconym. Opozycji jego decydowało ogromne, niezdrowe przywiązanie Ludwika XIII, który chciał go stale mieć przy sobie i był zazdrosny o liczne kolejne kochanki. Saint-Mars stał się częstym gościem pałacu Nevers, przy czym według La roche Maria początkowo nie umiała zerwać z owym tajemniczym panem X. Niemniej wkrótce zakochani zaczęli marzyć o małżeństwie. Jesienią 1641 roku Henryk mówił na ten temat z Richelieu, jednak został wyśmiany i potraktowany jak lokaj. Tak nieprawdopodobna wydawała się myśl o poślubieniu przez wielkiego koniuszego udzielnej księżniczki. Wówczas Mantuanka rozpoczęła rozbudzać w kochanku ambicje, snując przed nim wizję świetnej kariery, która umożliwi ich małżeństwo. W rezultacie powstał kolejny spisek francuskich feudałów, w ramach którego popełniono zdradę stanu, zawierając tajną umowę z Hiszpanią, toczącą aktualnie wojnę z Francją. Jeden z punktów tego porozumienia zapewniał Henrykowi wysoką pensję Filipa IV. O zdradzie tej Richelieu dowiedział się jednak od swoich szpiegów, a ponieważ w tym okresie królowi sprzykrzył się dotychczasowy faworyt, został on uwięziony, osądzony i ścięty 12 września 1642 roku, przy czym jego odważna i wytworna postawa w ostatnich chwilach życia Stała się później legendarna. Tak na przykład pisząc do matki na pół godziny przed śmiercią, dbał jeszcze, aby nie użyć dwa razy tego samego słowa w jednym zdaniu. Ostatnim wypowiedzianym przezeń zwrotem było, a więc trzeba umierać. Pośrednim uczestnikiem spisku była także Maria, której stosunki z wielkim koniuszem znano powszechnie. Na wieść o aresztowaniu Sain Marsa ogarnęło ją przerażenie. Zjawiła się wówczas z prośbą o ratunek u pani Rambouillet, znajdując się w takim stanie, że według słów Markizy nigdy ani przedtem, ani potem nie widziała ona kogoś równie zalęknionego. Jednak dzięki powiązaniom siostrzenicy Richelieu z błękitnym salonem, kompromitujące marie papiery udało się spalić, w związku z czym nie została ona pociągnięta do odpowiedzialności. Przeniosła się wówczas na jakiś czas do Nevers, gdzie przeżywała swoją osobistą tragedię spowodowaną ścięciem Henryka. Wkrótce jednak zmarli i Richelieu, i Ludwik XIII. Królem został wówczas nieletni Ludwik XIV. Regencję objęła jego matka Anna Austriaczka, a faktyczne rządy zaczął pełnić kardynał Mazarini. Księżniczka Mantuańska powróciła wówczas do łask dworu. Jest ciekawe, że Maria znajdowała się okresowo w opozycji nie tylko w stosunku do rządu kulewskiego, ale także i do oficjalnego kościoła. Będąc bardzo religijna, dostała się ona jednak pod wpływy jansenizmu. Była gorliwą słuchaczką kazań księdza Antoniego Arnoda. W roku 1643 poznała jego książkę De la Fréquente Communion. rekolekcję odbywała w opactwie Port Royal, a z przeoryszą tego klasztoru, matką Angeliką, łączyły ją bardzo serdeczne i przyjacielskie stosunki. W pewnym okresie ograniczyła nawet swoje życie towarzyskie, poświęcając maksymalnie dużo czasu pobożnym praktykom i rozważaniom. Będąc związana z jansenistami, nigdy się jednak oficjalnie po ich stronie nie zadeklarowała, a później już w Polsce nieraz okazywała życzliwość ich największym wrogom, jezuitom. 24 marca 1644 roku nastąpiło wydarzenie, które zmieniło całe życie księżniczki mantuańskiej. W dalekim Wilnie zmarła królowa Cecylia Renata. Maria miała wówczas 33 lata. Mazarini, obawiając się, że Polska ponownie zwiąże się z obozem habsburskim, wysłał latem 1644 roku do Warszawy wicehrabiego de Brezi oficjalnie z kondolencjami w rzeczywistości w celu zaproponowania przymierza. Poseł miał zaoferować pośrednictwo francuskie w staraniach Władysława o rękę królowej Krystyny Szwedzkiej, a ponieważ mariaż ten był mało prawdopodobny, to przedstawić jako alternatywę Projekt małżeństwa z księżniczką francuską. To ostatnie zostało wkrótce uzgodnione, o czym król polski poinformował wysłannika cesarza, który na początku 1645 roku przybył swatać Władysława z następną arcyksiężniczką. Maria wykazała wówczas maksimum energii, aby zostać ową wytypowaną francuską, na co zresztą od początku miała duże szanse. W Paryżu walczyła w jej sprawie życzliwa stara księżna Condé, Odszukawszy dalekiego kuzyna Gonzadę z najmłodszej linii, która rywalizowała kiedyś z jej ojcem, księżniczka poprzez niego rozpoczęła starania także w Wiedniu, trafiając do cesarzowej Eleonory Mantuańskiej, ostatniej przedstawicielki wymarłej najstarszej gałęzi rodu. Potrafiła nawet dotrzeć do Warszawy, gdyż nad Sekwaną przebywał wówczas wysłannik Władysława IV, Włoch Roncalli. Przekupiony zaczął on sławić w listach do Polski urodę księżniczki i jej wielki majątek. W rezultacie w czasie nowej misji de Brégis wiózł oficjalnie ofertę odnośnie trzech kandydatek – księżniczek Gonzaga, de Guise i de Longueville, z nieoficjalnym komentarzem, że dwór francuski poleca zwłaszcza Marię. Okazany Władysławowi IV jej portret przedstawiał kobietę bardzo piękną, a w Warszawie nie wiedziano o szyderstwach paryskich, iż kandydatka w rzeczywistości jest nieco mniej urodziwa, ale za to dużo bardziej tęga. W rezultacie Waza przyjął propozycję Luwru, przy czym jednym z czynników, który o tym zdecydował, były bizantyjskie koligacje mantuanki. Szykujący się do wojny z Turcją, Władysław IV chciał mieć żonę, która po paleologach dziedziczyłaby prawa do Konstantynopola. Prawdziwą trudność stanowiła jednak kwestia posagu. Maria nie była tak bogata, jak tego sobie w Warszawie życzono. W dodatku do króla doszły pogłoski o romansie z Marsem. W rezultacie dla pokonania sprzeciwów Debrezi musiał przekupić wielu senatorów, m.in. wojewodę Denhoffa, Kazanowskiego, a nawet kanclerza Osolińskiego i astrologa królewskiego, który odpowiednio ułożył horoskopy. Poza tym zadeklarował w imieniu Ludwika XIV dodatkowy posak oraz traktowanie księżniczki mantuańskiej na prawach królewny francuskiej. Zostało spisane wstępne porozumienie, a 13 lipca 1645 roku po decyzji Senatu poseł donosił Marii Dzięki Najwyższemu zjeściła się nadzieja Wasza książęca mość jest mianowaną Polską Królową. W celu ustalenia ostatecznych warunków wysłano do Francji nieoficjalne poselstwo wojewody pomorskiego Gerarda Denhoffa. Przybywszy do Paryża we wrześniu przeprowadziło ono rokowania dokładnie precyzując wysokość posagu, który miał składać się z trzech sum wiana francuskiego dworu 6 tysięcy 1500 liwrów tytułem zrzeczenia się praw do posiadłości włoskich i pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży dóbr francuskich. Poza tym Denhoff przeprowadził zmianę imienia królewskiej narzeczonej. W Polsce nie było wówczas w zwyczaju, aby kobiety nosiły imię Matki Boskiej. W celu uniknięcia sytuacji gorszących przyszłych poddanych księżniczka mantuańska dostosowała się do tradycji i kontrakt ślubny podpisała jako Ludwika Maria. Ludwika Maria żyła w tym okresie w stanie ustawicznej euforii. Nareszcie wyjdzie za mąż, a w dodatku zostanie królową. Teoretycznie miała otrzymać dwie korony, gdyż wazowie polscy nosili także tytuły monarchów szwedzkich. Była szczerze wdzięczna za swe wywyższenie Annie Ostojaczce i kardynałowi Mazariniemu. Na zwróconą jej uwagę o tuszy i brzydocie narzeczonego odparła, że to są drobiazgi, kiedy się jest panującym. Zajęła się natychmiast kompletowaniem przyszłego dworu, co nie było łatwe, gdyż przeniesienie się do dalekiego, nieznanego Francuzom kraju wymagało odwagi. Jako pierwszy odmówił zgody na wyjazd opat Marol, choć później przez wiele lat pozostawał w kontakcie listownym ze swą chlebodawczynią. Jego miejsce zaufanego doradcy zajął teraz sekretarz de Noirier, dawny dworzanin Franciszka Gonzagi, który swe funkcje przy Ludwice Marii pełnił od roku 1640 był to człowiek niezmiernie wykształcony, znawca fizyki i astrologii, mający kontakty z Pascalem. Pozostawił bardzo ciekawe opisy Polski i Polaków. Dla swej pani posiadał szczególną wartość, gdyż należał do nielicznych ludzi umiejących odczytać jej ogromnie niewyraźne pismo. Przez wiele lat był korespondentem z Polski Gazette de France. Sejm w roku 1658 nadał mu indygenat. Opat Marol dobrał Ludwice Marii z powiednika, którym został ksiądz Franciszek de Flery. W orszaku przyszłej królowej był to jedyny Francuz, który już kiedyś Warszawę odwiedził. Ze względu na związki z jansenistami miał potem przykrości z powodu swoich przekonań religijnych i straszono go nawet, że Sejm nakaże mu opuścić Rzeczpospolitą. Autorem traktatu o Polsce stał się później również i skarbnik Ludwiki Marii Kacper de Tonde, Poza tym istotną część nowego dworu stanowiło kilkanaście ładnych, choć biednych szlachcianek, które spodziewano się dobrze wydać w Polsce za mąż. Wreszcie wyszukano kilku medyków i aptekarzy. Ludwika Maria często chorowała. Poza otoczeniem Bony żaden dwór innej kulowej nie wywarł tak dużego wpływu na kulturę i obyczaje panujące w Polsce. Tymczasem z Warszawy wkrótce po nieoficjalnym wyruszyło do Francji także i oficjalne poselstwo. Władysław IV postanowił, żeby uroczystości weselne miały dwa kulminacyjne punkty – wjazd orszaku polskiego do Paryża i ślub królewskiej pary w Gdańsku. Posłami zostali wojewoda poznański Krzysztof Opaliński i biskup warmiński Wacław Leszczyński. Opaliński, który w dużym stopniu opłacał koszty wyprawy z własnej szkatuły, gorączkowo sprzedawał dobra i zaciągał pożyczki u rodziny. 10 sierpnia 1645 roku Wyruszono w 260 koni, pędząc 100 wołów, które zabijano i spożywano po drodze. Orszak ten przybył do Francji w początkach października, gdzie tydzień oczekiwano, aż dwór powróci do stolicy. 29 października odbył się uroczysty wjazd, który wywarł w Paryżu bardzo silne wrażenie. Podziwiano żupany, delie i kontusze, skrzydła husarii, broń i uprząż wysadzaną szlachetnymi kamieniami oraz piękne konie. Wierzchowiec biskupa Leszczyńskiego zgubił złotą podkowę. Jak pisał Opaliński, i książęta, i pospólstwo, i zgoła wszyscy powiadają wszędzie, że nic takiego Paryż nie widział. Jednak pochód był źle zaplanowany, bo do Luwru dotarł po ciemku i dwór nic z tych wspaniałości nie mógł dojrzeć. Tego samego wieczoru posłowie złożyli nieoficjalną wizytę Ludwice Marii. Biskup Warmiński wręczył wówczas księżniczce list narzeczonego i krzyżyk z sześcioma diamentami wartości 100 tysięcy talarów, stanowiący prezent polskiego monarchy. Władysław IV później trzykrotnie wydawał w formie gazety 14-stronicowy opis tej uroczystości. Wiek nasz nie widział nic godniejszego podziwu. Relacjonowano w nim o wjeździe. Powstał problem, gdzie ma odbyć się ślub per procura. W nawiązaniu do obietnicy, że Ludwika Maria będzie korzystała z praw przysługujących królewnom francuskim, posłowie domagali się, aby uroczystość odbyła się w katedrze Notre Dame, bo tam wydawano za mąż córki Francji. Mazarini jednak nie traktował swego przyrzeczenia dosłownie, w związku z czym rozpuszczono pogłoskę, że jeżeli ślubu udzielać ma biskup warmiński, to małżeństwo zawarte w Notre Dame, gdzie specjalne przywileje otrzymał biskup Paryża, może być nieważne. Przestraszona Ludwika Maria zażądała więc zmiany miejsca obrzędu i wybór padł na kaplicę w Luwrze. Panna młoda radziła się królowej francuskiej, czy może przybyć na uroczystość w koronie sporządzonej przez siebie z pereł i diamentów, ale ta odpowiedziała, że do tego nabędzie prawo dopiero po ślubie. W czasie obrzędu byli obecni tylko książęta krwi, a jedyny wyjątek uczyniono dla córki aktualnie niedomagającej pani de Rambouillet, przy czym Gaston był świadkiem wywyższenia porzuconej niegdyś narzeczonej i jako brat królewski stał w kaplicy niżej niż ona, po raz pierwszy występująca w charakterze monarchinii. Współcześni sądzili, że ten triumf nad księciem niewiernym był dla niej najmilszym i najsławniejszym dniem życia. Władysława zastępował wojewoda Opaliński. Bezpośrednio przed uroczystością Ludwika Maria, ostatni raz w charakterze księżniczki francuskiej, złożyła podziękowania Annie Austriaczce i kardynałowi Mazariniemu, a wkrótce po ślubie pojechała pokazać się w splecionej koronie chorej pani de Rambouillet. Zanim markizy trudno było uwierzyć, że ta występująca w pełni chwały królowa jest tym samym człowiekiem, co jeszcze tak niedawno drżąca ze strachu księżniczka Gonzaga w okresie sądu nad Saint-Marsem. Następne dni były jednym wielkim tryumfem, w czasie których cały Paryż, łącznie z Gastonem, składał hołdy polskiej królowej. Ludwika Maria zdążyła jednak zamknąć się na krótkie kontemplacje w Port Royal, gdzie dotychczasowy spowiednik przygotował specjalne instrukcje dostosowane do jej nowej roli. Prawdopodobnie nie wiedziała o złośliwie wyrażanym współczuciu, że jedzie do niedomytych poddanych, nie znających bielizny pościelowej i nie posługujących się chusteczkami do nosa. 27 listopada 1645 roku orszak królowej opuścił Paryż. Mały Ludwik XIV i jego matka odprowadzili mantuankę do Rogatek, a wielki kondeusz towarzyszył jej do saint -Denis. Ze strony francuskiej aż do Polski jechali z monarchinią marszałkowa de Gébriand jako ochmistrzyni i biskup Orange. Ponieważ pomiędzy Francją a Hiszpanią toczyła się wojna, trzeba było we Flandrii przekroczyć linię frontu. W tym celu zawarto więc jednodniowy rozejm i dowództwo obu wojsk urządziło w polu wspólną ucztę, w której udział nie wysiadając z lektyki wzięła Ludwiga Maria. Całą dalszą drogę spotykały ją nowe zaszczyty, tak na przykład w Brukseli witano królową salwą z trzystu armat, a w Oldenburgu miejscowy władca wydał na jej cześć ogromnie kosztowną ucztę. W czasie podróży zaczęła w myślach przygotowywać się do swej nowej roli. Zebrała maksymalnie dużo wiadomości o charakterze małżonka, dowiedziała się, że ma aktualnie przyjaciółkę, pannę von Eckenberg, podjęła próbę uczenia się polskiego, co jej nie bardzo wychodziło, i systematycznie doskonaliła słabą znajomość włoskiego, w którym to języku miała porozumiewać się z królem. Niemimym zgrzytem stał się prezent Władysława z przypiętą omyłkowo kartką, z której wynikało, że był początkowo przeznaczony dla faworyty. Zdarzały się także kłopoty wynikające z antypolskiego nastawienia części Francuzów. Biskup Orange na przykład pisał z pogardą do Paryża, że siedem karet przesłanych przez wazę swej małżonce było bardzo ordynarnych. 8 lutego orszak przekroczył granicę i znalazł się w Rzeczypospolitej. W tym czasie plany królewskie uległy zmianie, gdyż z powodu choroby Władysław nie mógł opuścić Warszawy i ślub w Gdańsku należało odwołać. W Sopotach spotkał Ludwikę Marię Szwagier, Kulewicz Karol Ferdynand z grupą senatorów. List do kardynała Mazariniego z Oliwy, gdzie orszak przenocował, jest pierwszym z wielkiej serii, w których Ludwika Maria sławiła Polskę w swej dawnej ojczyźnie. W tym wypadku podkreślała bogactwo wnętrza Kościoła Klasztornego. Już niedługo miała napisać, ten kraj jest nad podziw piękny. 11 lutego odbył się słynny wjazd do Gdańska. Pobyt Mantuanki w największym polskim mieście portowym, trwający do 20 lutego, stał się jednym pasmem uczt, uroczystości i koncertów Królewskiej Kapeli. Jednak monarchini była w złej formie, wykazując wyraźny niepokój przyjęciem, jakie ją oczekiwało w Warszawie. Poza tym otrzymała wiadomość, że w Paryżu zjawił się jej bratanek i nałożył areszt na wszystko, co zostawiła. Po jeszcze jednym denerwującym postoju w Falentach, gdzie powitał ją prymas Łubieński, Stan zdrowia króla uległ pewnej poprawie, w związku z czym 10 marca 1646 roku mogło nastąpić spotkanie małżonków. Władysław przyglądał się wjazdowi orszaku do Warszawy z wieży zamkowej, a kiedy pojawiła się niebieska kareta mantuanki, kazał się nieść do kolegiaty św. Jana. Tam chłodno powitał żonę, nie podniósł jej, gdy pochyliła się do jego stóp, a do pana de Brégis odezwał się z przekąsem. To jest ta piękność, o której tyle opowiadaliście mi cudów. Nuncjusz papieski Thor udzielił ślubu, po czym na zamku odbyła się uczta zakończona sporem między obcymi posłami o miejsce przy stole. Para królewska siedziała pod baldachimem na czterostopniowym podwyższeniu. Niedomagającego monarchę cały czas noszono na krześle, a małżeństwo tego dnia nie zostało dopełnione. Władysław IV miał wówczas 51 lat. A Ludwika Maria 35 Trzeciego dnia po ślubie nowej monarchini składano zwyczajowe prezenty, których ogólna wartość wyniosła 400 tysięcy talarów. Jedynie poseł francuski potajemnie wycofał publicznie ofiarowany w imieniu Ludwika XIV brylantowe kolczyki, motywując to tym, że jego władca i tak się na małżeństwo Mantuanki bardzo wykosztował. Poza tym nie złożył żadnego podarku poseł Republiki Weneckiej, mimo że przynaglając go kanclerz Wielki Koronny. Poruszył ten problem w obecności większej liczby osób. Jednocześnie Ludwikę Marię spotkały różne zaszczyty, niemniej sytuacja, w której na zamku przebywała królowa niebędąca faktyczną żoną króla, stawała się niepokojąca.